Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj sobie posłuchamy o ciężarach. Otwórzmy Galacjan 6, rozdział 2 do 5. Galacjan 6, rozdział od 2 do 5 wersetu. Ja może go przeczytam. Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon chrystusowy. Jeśli bowiem kto mniema, że jest czymś będąc niczym, ten samego siebie oszukuje każdy zaś niech bada własne postępowanie, a wtedy będzie miał uzasadnienie z chluby wyłącznie w sobie samym, a nie w porównaniu z drugim. Albowiem każdy własny ciężar poniesie. Tak więc widzimy tutaj na pierwszy oka taką pewien sprzeczność, prawda? Bo w drugim wersecie pisze nam, żebyśmy jedni drugich brzemiona nosili, a w piątym wersecie pisze, że każdy własny ciężar poniesie, prawda? I to wygląda na sprzeczność, ale to sprzecznością nie jest, jak się, jak się domyślacie, ponieważ w wersecie drugim uży, użyte jest inne słowo niż w wersecie piątym. W wersecie drugim jest użyte słowo baros i oznacza ono ciężar nie do dźwignięcia, przytłaczający. To jest tak, jakby ktoś wam zarzucił worek powiedzmy 50 kilo i nie jesteście na to przygotowani, prawda? Ciśnie was do ziemi i nie jesteście w stanie tego dźwignąć. Natomiast w wersecie piątym jest użyte słowo hortion, które oznacza ciężar, który po prostu jesteśmy w stanie podnieść, dźwignąć, przesunąć, przestawić, zanieść. Wymaga owszem to wysiłku, ale jest to do udźwignięcia. I skupię się najpierw może na wersecie piątym właśnie, o tym, że każdy własny ciężar poniesie. Oto są pewne ciężary do noszenia, do których jesteśmy powołani w naszym życiu. To jak już pewnie zauważyłeś, zostałeś wierzącym, to nie jest tak, że życie płynie sobie lajtowo, nie masz żadnych problemów, nie masz żadnych przeciwności. No tak nie jest. I to są właśnie te ciężary, które każdy z nas nosi i o, do, co do którego słowo mówi, że każdy własny ciężar poniesie. Prawda? Więc ciężar wymaga pewnego wysiłku. Nic, I Są pewne ciężary, których których nikt za ciebie nie poniesie, tylko ty osobiście będziesz musiał je nosić. Każdy z nas ma swój specyficzny ciężar, który jest do udźwignięcia, który możemy nosić z radością, ale to od nas zależy, jak go nosimy, jak bardzo nas uwiera, jak bardzo nas uciska. Mało tego, te ciężary pomagają nam ćwiczyć nasze duchowe mięśnie, mięsień wiary. Podobnie jak ciężary na siłowni. Tak więc są pewne ciężary, które czynią nas po prostu mocniejszymi w naszym życiu. Pewna ilość powtórzeń ciężarów prawda, sprawia, że mięśnie rosną, stają się silniejsze i podobnie jest z ciężarami w naszym życiu, o których Biblia mówi, że każdy własny ciężar poniesie. Ciężar jest też czymś, co wymusza na nas pewien wysiłek i w zasadzie powoduje, że musimy coś z siebie dać w naszym życiu. Tak więc jeśli Pismo mówi, że każdy, no to to słowo oznacza, że ten werset dotyczy każdego z nas, że każdy taki ciężar będzie miał, będzie to ciężar specyficzny dla każdego z nas. Tak więc kiedy spotykamy w naszym życiu jakiś opór, jakieś przeciwności, prawda, jakiś ciężar, to nie musimy być zaskoczeni, możemy przypomnieć sobie to słowo, aha, normalna sprawa, każdy ciężar własny, i teraz kwestia tylko zastanowienia się, jak dźwignąć ten ciężar, tak aby ten ciężar nie sprawiał, że ustajemy, nie sprawiał, że czujemy się pokonani, nie sprawiał, że się męczymy, ale jak udźwignąć taki ciężar, aby on nas wzmacniał. Tak więc spotykamy na naszym życiu różne dziwne rzeczy, ciężary, czasami niespodziewane, na przykład jakaś stłuczka samochodu, prawda, niespodziewany rachunek, no i też te spodziewane rachunki, prawda, to też jest ciężar w naszym życiu. Jakieś problemy w pracy, w szkole, w rodzinie, jakieś niespełnione oczekiwania, to również, to również są pewne ciężary, które napotykamy w naszym życiu. Tak więc nie bądź zaskoczony, bo każdy własny ciężar poniesie, tak mówi słowo, i ono nas o tym informuje i po prostu potrzebujemy to przyjąć do wiadomości. I lepiej będzie, gdy świadomie weźmiesz się za bary ze swoim ciężarem, niż pozwoli, aby cię ten ciężar przygniatał. I to jest właśnie tak, że my tych ciężarów nie musimy szukać, bo one same nas znajdują, prawda? Nie musimy szukać problemów, bo one sami nas znajdują. To jest niewłaściwy pomysł modlić się o problemy, bo one i tak nas znajdą, więc nie ma sensu się modlić o coś, co i tak nas spotka. I to, co jest charakterystyczne dla ciężarów, to jest to, że dźwigamy go codziennie. Łukasz 923 tam Pan Jezus mówi coś takiego i powiedział do wszystkich, jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie i naśladuje mnie. Krzyż to jest pewien ciężar, który potrzebujemy ućwignąć. I każdy ma krzyż swój, jak mówi Pismo. Tak? I to jest jakby też częścią naśladowania Jezusa, tak jak Jezus tutaj mówi. I wymaga to pewnego wysiłku, bo wiecie, zaparcie się siebie to jest wysiłek. Zgadza się? To, co tutaj Pismo mówi, to o to, że ten krzyż jest codziennie. To jest charakterystyczne. Tak więc możemy spodziewać się, że codziennie gdzieś znajdą się ciężary, które potrzebują dźwignąć na sobie. I żeby móc dobrze i sprawnie dźwignąć ciężar, to pierwszy punkt jest taki, to potrzebujemy pokochać naszą codzienność. Po prostu, bo ciężary czekają na ciebie codziennie. My mamy problem, bo najczęściej nienawidzimy tego naszego dzisiaj, tej zwykłej, szarej codzienności, prawda, i czekamy z utęsknieniem na to cudowne jutro, które tak naprawdę nie nadchodzi. Kluczem jest tutaj to, że potrzebujemy skupić się na codzienności, i po prostu, jeśli ona jest szara, przemienić ją, przemienić ją z szarej na kolorową. To od nas zależy, jaka ta codzienność będzie. I to nam pomoże dźwigać ciężary naszego życia w mniej uciążliwy sposób. Ciężar nie musi nas przygniatać. Mateusz 11, 28, 30. 11 rozdział 28, 30. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca. Znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. albowiem jarzmo moje jest miłe, a przy mnie moje lekkie. Tak więc to jarzmo, ten ciężar nie musi być czymś, co nas uciska. Może być czymś, co jak Jezus powiedział, może być miłe i może być lekkie. On to może zmienić w naszym życiu, prawda? I to, co właśnie Pismo mówi, to że każdy własny ciężar podniesie, się, czyli każdy ma swój specyficzny ciężar, inny niż ten, który ma ktoś inny, prawda? Inny mam ja ciężar niż ty. Dlatego też można podać ogólne zasady, jak radzić sobie z ciężarami w naszym życiu, ale to każdy z nas powinien znaleźć swój własny sposób na dźwiganie ciężarów w naszym życiu. I to Bóg właśnie kładzie te ciężary przed nami, które są do udźwignięcia. I to też jest powiązane z tym, że każdy ma z nas ma swoje własne, specyficzne powołanie. Ja mam inne powołanie niż Ty, Ty masz inne powołanie niż ja. I potrzebujemy to uszanować, potrzebujemy to zrozumieć w momencie, kiedy coś Cię porusza, kiedy jesteś zafascynowany, a tego brata Twojego nie rusza. Jest prosto przyczyna, jego powołanie jest inne. I potrzebujemy właśnie z jednej strony tej właśnie akceptacji siebie nawzajem i tego, że każdy ma własny ciężar i własne powołanie, w tym aby, aby po prostu, kiedy ktoś nie zareaguje z entuzjazmem na to, co, co, co nas, że tak powiem, kręci w cudzysłowie, żeby to zrozumieć, że, że ten człowiek ma widocznie inne powołanie, coś innego Bóg do niego mówi. Oczywiście ważne jest, żeby, żeby tego powołania szukać, to jest inny temat, ale to jest właśnie powiązane z tym, że to jaki rodzaj ciężaru masz, wiąże się z tym, jakie powołanie masz. I wiecie, to jest niesamowite, że kiedy każdy odnajduje swoje powołanie i robi coś innego niż ja, coś innego niż inny, to jednak się okazuje, że Duch Święty tak to działa, że gdzieś to się w końcu zazębia i powstaje prawdziwa duchowa jedność, gdzie... Każdy zna swoje miejsce, każdy, każdy robi to, co jest, do niego należy, do czego jest powołany, każdy dźwiga własne ciężary i to się sumuje do tego, że okazuje się, że Kościół ma jakiś określony kierunek, ma pewien określony, sensowny kierunek, prawda? Także wygląda na to, że jest ktoś, kto jak dyrygant, niewidzialny dyrygent dyryguje tym Kościołem i orkiestra gra w ten sposób, że każdy nie gra swoje, a jednak to się sumuje na harmoniczną melodię. Tak więc potrzebujemy zrozumieć właśnie, że każdy własny ciężar podniesie. I teraz jak nosić ciężary? Z reguły jest tak, że jeśli chcemy się zmierzyć z jakimś znacznym ciężarem, to zastanawiamy się, jak za niego zabrać, gdzie go chwycić, z której strony, jak sobie zarzucić, o co w tym chodzi. Według mnie po prostu, jeśli chcesz, żeby we właściwy sposób... Najbardziej efektywny sposób nosić swoje ciężary w dniu następnym, potrzebujesz zaplanować dzień następny. Drugi Koryntian 1, 15-17. Otóż w tej ufności chciałem już dawniej przyjść do was, abyście po raz drugi łaski dostąpili, a od was pójść do Macedonii, a z Macedonii znowu przybyć do was, abyście się wyprawili do mnie, do, do Judei. Czy więc mając taki zamiar postąpiłem lekkomyślnie, albo czy plany moje według ciała układam, tak, iż u mnie tak, tak jest równocześnienie, nie? Tak więc my widzimy, że apostoł Paweł planował. On planował może na dalszą przyszłość, ale rozumiem, że musiał też planować dzień następny. Tak więc to nie było tak, że on czekał, aż coś na niego zstąpił, gdzieś poprowadził. On po prostu planował. I, pod tam, I oczywiście myślę, że w jakiś sposób konsultował te plany z Panem, myślę też, że po prostu on robił swoje, to co, do czego był przekonany, że powinien robić, planował to, co po, był przekonany, że powinien zaplanować, a ewentualne nieścisłości korygował Pan. I tu jest ciekawe słowo, że mowa jest o planach według ciała. I rozumiem z tego fragmentu, że plany według ciała to są plany niekonkretne, których nie da się trzymać. Tak więc warto sobie zaplanować następny dzień co do godziny, lub też przynajmniej ustalić jakąś kolejność. Niech będzie w tym jakaś intencja, tak żeby jutrzejszy dzień nie, przeciek, nie przeciekł Ci przez palce. Wiecie, ja sobie takie y, y, codziennie wieczorem siadam przy swoim notatniku i rozpisuję kolejny dzień. I bardzo rzadko się zdaje, zdarza, że uda mi się zrealizować wszystko, co sobie zaplanuję. Ale okazuje się, że dzięki planowaniu sporo jestem w stanie zrobić. Nawet jeśli nie, nie wszystko mi się uda i mam z tego powodu satysfakcję. A w te rzadkie dni, kiedy udaje mi się zrealizować wszystko, co, co sobie zaplanuję, w jakiś sposób nagradzam siebie samego. Warto pamiętać o tym, żeby czasami siebie nagradzać. Mamy ten, bardzo wiel, duże tendencje do tego, by siebie krytykować, łajać i tak dalej, ale pytanie, jak często siebie nagradzasz. I to oczywiście jest, nie jest tak, że sztywno trzymam się planu, ale jest pewna rama, jest pewien, pewien zarys, którego się trzymam i według którego chodzę. A Bóg w jakiś sposób te plany koryguje? Tak jak zdarzało się, że korygował plany Pawła, na przykład w dziejach apostolskich. I przeszli przez frygijską i galacką krainę, ponieważ Duch Święty przeszkodził w głoszeniu Słowa Bożego w Azji. A gdy przyszli ku misji, chcieli pójść do Bityni, lecz Duch Jezusa nie pozwolił im. Minąwszy mizję, doszli do Troady, a miał Paweł w nocy widzenie i jakiś macedończyk stał i prosił go, mówiąc, przepraw się do Macedonii i pomóż nam. Tak więc my widzimy, że apostoł Paweł i cały jego zespół, oni planowali coś, czasami nie trafiali w te plany, bo Duch Święty w jakiś sposób przeszkadzał, tak jak jest tu napisane. Ale to, co robili, to planowali i to było właściwe. Druga też rzecz, że decydujący jest moment, kiedy chwytasz ciężar, ten pierwszy chwyt, pierwsze szarpnięcie, potrzebujesz również wtedy mieć motywację do tego, aby ten ciężar dźwignąć. Do czego to można porównać? Chodzi o to, żeby dobrze, we właściwy sposób zacząć swój dzień. I każdy z nas powinien znaleźć swój własny sposób, żeby ten dzień dobrze zacząć. Tak jak mówię, ponieważ każdy ma własny ciężar, każdy ma też własny sposób, aby dźwigać ten ciężar. I każdy powinien znaleźć ten swój sposób. I to jest prawdą również to, że najwięcej osiągają ludzie, którzy wiedzą, jak motywować samego siebie. I teraz jak zacząć można dzień? To może być na przykład pięć minut intensywnej modlitwy, 5 minut intensywnego uwielbienia. To może być werset Biblii, czytany przez ciebie lub wypowiadany. To może być muzyka, którą puszczasz rano która cię motywuje, która cię podnosi, która ci pomaga uwielbić Boga. To może być prysznic lub kąpiel, podczas której po prostu rozmyślasz nad tym, co będziesz robił w danym dniu i odprężając się przy tym. To może być 5-10 minut przy kawie, przy której rozmyślasz się, czy dziękujesz Bogu, czy robisz coś, co, co po prostu pomaga ci wejść w dzień zdeterminowanym. Tak więc znajdź własny sposób, który sprawi, że stajesz się zmotywowany i gotowy do działania. To, co cię buduje i motywuje. Jeśli potrzebujesz tego, to stań trochę wcześniej. Warto 10-15 minut właśnie po to, żeby mieć taki czas. Żeby właśnie mieć ten moment, kiedy, kiedy, że tak powiem, bierzesz rozpęd. Gdzie przymierzasz się do ciężaru. Gdzie nabierasz tego oddechu, motywu, do tego, by szarpnąć ciężar dnia. Najgorszą rzeczą jest wstać w pośpiechu, w pośpiechu zjeść śniadanie i na łeb na szyję lecieć do pracy. Wtedy nie masz nawet czasu, żeby, żeby porządnie chwycić ten ciężar dnia. Bądź tym, który kładzie się do snu z satysfakcją, a staje z determinacją. Psalm 108 na przykład mówi, 1-3, to był sposób Dawida. Pieśń, psalm Dawidowy. Gotowe jest serce moje o Boże, będę śpiewał i grał, zbudź się chwało moje, zbudź się harfą i cytro, a ja obudzę jutrzenkę. Dawid, myślę, że w ten sposób on nie tyle budził jutrzenkę, co budził samego siebie do nowego dnia, do ciężaru, który był przed nim, do wzięcia. I są też pewne ciężary, do których nie jesteśmy powołani, żeby je dźwigać. Hebrajczyków 12.1 mówi że to my i my, mając około siebie tak wielki obok świadków, złożywszy w siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, bignijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. Tak więc są pewne ciężary, które nas usidlają i te po prostu powinniśmy odrzucić. To mogą być troski, to mogą być zmartwienia, to jakieś, mogą być myśli pełne strachu, pełne oskarżeń i wiele innych, które po prostu nas usidlają i nie pozwalają nam biec w wyścigu których Bóg ma dla nas. Oczywiście to znowu szeroki temat, nie na dzisiaj, ale musi, dobrze jest wiedzieć, że są pewne ciężary, które po prostu powinniśmy odrzucić, a nie dźwigać. I teraz wróćmy do wersetu drugiego Galacjan, słowo brzemie, czyli ciężar przytłaczający nie do uniesienia. Zdarzają się w naszym życiu takie chwile, mam nadzieję, że nie za częste, w których czujemy się tak przytłoczeni, że nie jesteśmy w stanie udźwignąć pewnych rzeczy w naszym życiu. Zdarzy się tak, prawda? Komu się zdarzyło coś takiego? Mi też. I wtedy Biblia mówi, że jedni drugich brzemiona nieście, właśnie te, bra, te brasos, te przytłaczające, te, z którymi nie możesz sobie poradzić, te, z którymi ktoś nie może sobie poradzić i po prostu pomóc mu dźwigać ten ciężar. Odciążyć go na chwilę przynajmniej, tak, żeby mógł się ogarnąć i wziąć we właściwy sposób bary z tym ciężarem. Ja nie będę mówił, co to mogą być za sytuacje, bo ja myślę, że skoro sami przeżyliśmy, to mniej więcej wiemy, prawda? Ważne jest żeby mieć właśnie tą wrażliwość, żeby zauważyć, u kogo ten ciężar, portion, przekształci się w ciężar brasu w jakimś życiu i po prostu pomóc mu w dźwiganiu jego ciężaru. No i oczywiście to wymaga... Zaangażowania się w czyjeś życie. Najprostszą rzeczą jest zaproponowanie modlitwy. Czasami to jest najtańsze, co możemy dać. Ale zastanów się, czy Twoja propozycja modlitwy to nie jest tylko po prostu ucieczka przed tym, żeby pomóc bratu czy siostrze, pomóc mu dźwignąć ciężar. Poza tym, taka przytoczona osoba prawdopodobnie, jak słyszy od ciebie propozycję modlitwy, to myśli sobie: Człowieku, ja 30 razy się modliłem. Pomóż mi. Ważne jest w tym momencie, wiecie, żebyśmy w praktyczny sposób okazali miłość. Ja nie mówię, że modlitwa nie jest praktycznym sposobem, ale człowiek taki jest, że potrzebuje odczuć fizycznie czyjąś pomoc. Tak więc poświęć czas być może na rozmowę z tą osobą. Może zaproponuj podwiezienie, jeśli potrzebuje. Zaproponuj być może przypilnowanie jej dzieci, jeśli ma coś do załatwienia w związku z sprawą, która ją po prostu uciska. Pomóż może napisać pismo do urzędu. Praktyczna, okazana miłość, ona powoduje, że w praktyczny sposób dźwigamy, pomagamy komuś dźwigać jego ciężar. Pomagamy w niesieniu czyjegoś brzemiona. I oczywiście swoją drogą jak najbardziej możemy modlić się od kogoś, bez, bez, bez wspominania nawet o tym. Niech to będzie w pełnym, w jednym pakiecie z praktyczną pomocą, którą komuś niesiemy. I Biblia mówi, że w ten sposób wypełniamy zakon chrystusowy, który mówi, będziesz miłował bliźniego swego i tak dalej. Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali. I to będzie też znakiem dla pogan, ponieważ Biblia mówi, że po tym poznają nas w świecie, gdy miłość wzajemną mieć będziecie, prawda? Bo ludzie, zwłaszcza w kraju, zwłaszcza w Polsce, mają dość słów, dość modów, dość kazań, dużo się tego naoglądali, na nasłyszeli I tak dalej. Oni szukają realności, realnego chrześcijaństwa, tego, co szczerej, autentyczne, tego, co praktyczne, tego, czego nie mają na co dzień. Po prostu szczerej miłości okazanej w działaniu. Także Więc kiedy pomagamy dźwigać, czasami znajdziemy się sami w takim momencie, w takich chwilach, kiedy nie jesteśmy w stanie pewnych rzeczy udźwignąć. I to oczywiście jest też, też faktem, wiecie, że no nie jesteśmy aż, aż tak niesamowici, że jesteśmy w stanie wyczaić, gdy ktoś, czy, czy zauważyć, czy gdy ktoś męczy się z jakimś ciężarem. Niektórzy, niektóre osoby są takie, że nie, są, nie pokażą, że, że coś ich uciska. Dlatego warto też, że jeśli borykasz się z takim ciężarem, żeby po prostu poprosić brata czy siostrę o to, żeby ci pomógł dźwigać ten ciężar. Amen. Amen. To tyle na dzisiaj.